Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, dwunasty rozdział i czytajmy od pierwszego wiersza. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. A więc moglibyśmy na samym wstępie zadać sobie pytanie, dlaczego więc to czynisz? Dlaczego musisz to robić, skoro nie ma z tego żadnego pożytku? A jeśli przeczytamy wcześniejsze rozdziały, to zobaczymy, że apostoł Paweł znajdował się w miejscu, w którym Koryntianie powątpiewali co do jego apostolskiego powołania. Poddawali w wątpliwość jego służbę i jego apostolstwo, dlatego że nie był jak ci super superapostołowie, którzy weszli do Koryntu jak ci chrześcijańscy gwiazdorzy, którzy tam się pojawili i którzy mieli się czym chlubić. Najwyraźniej mieli rzeczy, które pociągały Koryntian. I jak uważnie czytamy ten cały list, możemy dostrzec rzeczy, na które ci ludzie kładli nacisk. Kładli nacisk na swoją aparycję, jak wyglądali, kładli nacisk na sposób, w jaki się wyrażali, z jaką elokwencją przemawiali, jakie wrażenie robili na słuchaczach. Najwyraźniej pysznili się też swoimi sukcesami, swoimi osiągnięciami, swoimi zdobyczami duchowymi, jak i doczesnymi. Przyglądając się tym superapostołom, widzimy obraz wielu współczesnych chrześcijańskich przywódców i kaznodziejów, którzy. Chlubią się w ciele, chlubią się rzeczami, które na każdym jednym człowieku robią wrażenie, swoimi ziemskimi sukcesami. Apostoł Paweł jest człowiekiem, który uważa, że chlubienie się i chwalenie się, wywyższanie się, pokazywanie i opowiadanie innym, czego się dokonało, co się zrobiło, co się sobą reprezentuje, jest bezużyteczne. Ale Koryntianie zmuszają go do tego, żeby to zrobił, dlatego że nie chodzi o samego Pawła. Chodzi o Boże dzieło, którego Paweł w pośród nich dokonał. Oni są gotowi odwrócić się od Pawła i odwrócić się od Ewangelii, którą Paweł im zwiastował. Kwestionując Pawła, kwestionują jego naukę, i tego apostoł Paweł się obawia. Nie obawia się o siebie, o swoją reputację, ale obawia się o nich samych, co będzie z nimi. I mówi, wy zmuszacie mnie do tego, żebym się chlubił, chociaż uważam, że nie ma z tego żadnego pożytku. A więc będę się chlubił, skoro mnie do tego zmuszacie, ale nie z tego, z czego się chlubią ci inni, ale mówi, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Apostoł Paweł był człowiekiem, który miał niezwykłe duchowe doświadczenia, miał autentyczne wizje, miał prawdziwe duchowe doświadczenia, o których tutaj krótko wspomina. Nie wchodzi w szczegóły, nie opowiada, nie nakręca filmu, nie pisze książki, tak jak dzisiaj wielu ludzi, że byli w niebie, byli w piekle, byli tu, byli tam. Och, czego oni nie byli, co oni nie widzieli w szczegółach, to wszystko opowiadają. Apostoł Paweł w tego nie robi ale pokazuje, że ma z czego się chlubić, chociaż uważa, że to jest bezużyteczne i nie zamierza wchodzić w szczegóły, ale chce tym ludziom wskazać na coś, co było prawdą w jego życiu. Mówi, znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to było w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to było w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Tutaj apostoł Paweł mówi o jakimś człowieku. O kim on mówi? Czytając dalej, widzimy, że mówi o sobie, ale do tego stopnia jest mu wstyd, że musi do tego się posuwać, że używa jakby trzeciej osoby, liczby pojedynczej, mówiąc o jakimś człowieku. Nawet nie chce pokazywać, że to chodzi o niego w tym. Ale zwróćcie uwagę, z czego Paweł naprawdę chce się chlubić. Czy ze swoich mocnych stron, czy ze swoich objawień, czy ze swoich dokonań, mówi, jeśli będę się chlubić, to z czego? Z moich słabości. Wow. Ile dzisiaj słyszycie takich świadectw, w których ludzie opowiadają o swoich słabościach? Ile dzisiaj słyszycie takich świadectw, w których ludzie mówią o swojej słabości? Po co? Aby powiedzieć o mocy Boga. Ilu dzisiaj ludzi wstaje i mówi o swoich siłach, o swoich mocnych stronach, o swoich dokonaniach, o swoich przeżyciach, o swoich zwycięstwach? A ilu ludzi dzisiaj jest gotów chlubić się swoimi słabościami? Mówiąc prawdziwie o tym, jakimi nędznymi są, jak wielu im rzeczy brakuje, jak wielu kwestiach się zmagają, jak wielu rzeczy nie rozumieją, ale w tym wszystkim, w czym oni są słabi, doświadczają mocy i wspaniałości i dobroci Boga. Apostoł Paweł mówi, jeśli mam się z czegoś chlubić, to tylko z moich słabości. Bo jeśli mówi nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuje się. Paweł miał wiele rzeczy do powiedzenia, wiele dokonał, wiele pracował, miał wiele sukcesów i mówi, gdybym chciał, to nie byłaby głupiego przechwałka. Wiele tych ludzi, tych innych superapostołów miało tylko głupie przechwałki. Chwalili się i opowiadali o historiach, tak jak dzisiaj wielu kaznodziei, opowiada, ach, czego oni tam nie dokonali, ach, co tam się nie wydarzyło, jakie tam cuda, tam jeden po prostu codziennie siedmiu wskrzesza z umarłych. Ale tutaj tego jakoś nie widać. Przyjechał, naopowiadał wiele historyjek, naopowiadał wiele rzeczy, och, co on tam nie zrobił, czego on tam nie dokonał, ale tutaj się nic nie wydarzyło, niczego nie widzieliśmy. Pysznią się historyjkami, zmyślonymi opowieściami, których nikt z nas nie jest w stanie zweryfikować, sprawdzić. Ale jeśli się ich przyciśnie i poprosi się ich o twarde dowody, okazuje się, że wiele z tego jest zmyślonego. Wiele z tego, co opowiadają, to są puste bajki, które mają zrobić wrażenie na słuchaczach, które mają pokazać, jakimi to oni są apostołami, jakimi to oni są wielkimi sługami, i Bożymi pracownikami. Dzisiaj jest wielu takich pustych gadułów, krzykaczy, tak jak było wtedy, superapostołów, którzy wiele dokonują, ale jakoś tego nikt nie widzi. Ostatnio dostałem gazetę od jednego brata, którego służbę śledzę od lat i on pisze, że był w Polsce w zeszłym roku i 60 tysięcy ludzi na jego spotkaniach usłyszało o Chrystusie. Z tego, co wiem, Występował w Krakowie w trakcie rodzinnego festiwalu, na którym były świeckie zespoły, były różne rodzaje świeckie imprezy, tam różne rzeczy działy i między innymi on miał swój spot. Na tej całej imprezie było około 3000 tysiące osób. On mówi o 60 tysięcach w swojej gazecie. 60 tysięcy ludzi, wspaniale, powinniśmy się cieszyć. Ale gdzie są ci ludzie? Czy oni przyszli do Chrystusa, czy oni się nawrócili, czy powstały nowe zbory, nowe społeczności, czy słyszymy o kolejnych 60 tysiącach dusz, które zostały przydane do królestwa w naszym kraju? Nie, ale on w swojej gazecie może o tym napisać, bo tam, gdzie ją rozsyła, większość ludzi nie, tego nie jest w stanie sprawdzić. Bracia i siostry, posłuchajmy, co mówi prawdziwy Boży apostoł, z czego on się chlubi, do czego nas zachęca, abyśmy my się chlubili. Mówi, jeśli nawet zechce się chlubić, to nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi i co ode mnie słyszy. I o to mi chodzi właśnie. Ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to usłyszeć i zobaczyć, a nie, że ktoś mi opowiada, gdzieś tam będzie się chwalił, co tam się stało, ilu tam ludzi przyszło, ilu tam ludzi się nawróciło. Ja chcę zobaczyć tych nawróconych ludzi. Chcę zobaczyć ich zmienione życie. Chcę zobaczyć uzdrowionych ludzi, Chcę zobaczyć cuda Boże, nie przechwałki, nie historyjki, ale chcę zobaczyć, jeśli tak jest, jeśli to jest sługa Boże. A apostoł Paweł, gdziekolwiek szedł i gdziekolwiek Bóg się nim posługiwał, ludzie to widzieli i doświadczali tego. On nie musiał opowiadać im, co było w zeszłym tygodniu, co było w zeszłym miesiącu, co by się działo w tamtym czy w tamtym miejscu, ale przychodził i głosił Słowo Boże i Bóg potwierdzał Jego Słowo mocą. I albo o czymś takim rozmawiamy, albo przyznajmy się, że brak nam jest Bożej mocy, brak nam jest tego apostolskiego doświadczenia i szukajmy tego, co dzisiaj Bóg ma dla nas i tego, co możemy doświadczyć w prawdzie, a nie karmmy się jakimiś zmyślonymi opowieściami, historyjkami. Nie łudźmy się i nie niszczmy wiary ludzi, którzy w swej nadziei, że im się to przydarzy, nigdy tego nie dożywają i odwracają się od Boga. Ale więcej, apostoł Paweł mówi, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, o jakich objawieniach mówi? O takich, o których pisał wcześniej, o tym, że był zabrany do trzeciego nieba, że widział i słyszał rzeczy, których nie da się nawet opowiedzieć. Miał wielkie objawienia, ale był człowiekiem takim jak ja i ty którego Bóg, jeśli użyje, jeśli w Jego życiu się objawi, jeśli doświadczy takich rzeczy, jest ogromne niebezpieczeństwo, by się tym chlubić. Jest ogromne niebezpieczeństwo, by się z tego pysznić, by się z tego wynosić, by innym rozpowiadać na prawo i lewo, co Pan Bóg nam nie powiedział, czego Pan Bóg na nas nie dokonał i och i ach, jacy my jesteśmy szczególni. Oczywiście to tak to nie brzmi, to zawsze człowiek potrafi znaleźć słowa, że to tak niby brzmi, że to... Bóg jest taki szczególny, a my to tacy biedni, ale tak naprawdę, jakże często oczy ludzkie zwrócone są na tych ludzi, którzy te rzeczy opowiadają. Jakże często ci ludzie stają się duchowymi idolami. Jakże często oni stają się niemal pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Apostoł Paweł mówi, abym ja się zbytnio nie wynosił z powodu tego, co przeżyłem, czego doświadczyłem. W moje ciało został wbity ciernie. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, trzy razy modliłem się i prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz moją łaskę, albowiem pełnia mojej mocy, Okazuje się w słabości Co na to apostoł Paweł, kiedy dostał taką odpowiedź? Zwiesił głowę hmm, No cóż, Panie Boże, skoro nie można inaczej No dobrze, niech tak będzie Niech będzie wola Twoja, nie moja Tak? Nie, nie Mówi najchętniej więc I to słabe jest tłumaczenie to wyrażenie, które tutaj się znajduje w oryginale Mówi z wielką radością Z wielką przyjemnością, z rozkoszą Chlubić się będę Czym? Słabościami Dlaczego? Aby zamieszkała we mnie Moc Chrystusowa Bracia, siostry, zastanówmy się dzisiaj nad tym Ostatnio przyglądaliśmy się kilku fragmentom Ewangelii w których widzieliśmy, jak Pan Jezus zamieniał bolesne doświadczenia w okazję do objawienia chwały Boga i złożenia świadectwa o Jego mocy i Jego mądrości. Jako Jego naśladowcy jesteśmy wzywani do wstępowania w Jego ślady i wykorzystywania każdej sytuacji, dobrej czy złej, aby uwielbić Boga, aby złożyć o Nim świadectwo i z ufnością poddać się doskonałej Bożej woli. Zadaj sobie, bracie siostro, na samym początku dzisiaj to pytanie. Czy tak wygląda Twoje i moje życie? Oczywiście ja muszę za siebie odpowiedzieć, Ty musisz odpowiedzieć za siebie. Czy nasze życie polega na tym, że szukamy... Codziennie, najpierw, przede wszystkim, Królestwa Bożego. Co to znaczy? To szukamy Bożej władzy, szukamy Bożej chwały, szukamy Bożej woli. Czy tak jest? Czy tak rzeczywiście jest? Czy szukamy czegoś innego? Naszej wygody, naszego zdrowia, naszego powodzenia, spokoju dla siebie, odpoczynku dla siebie, i wszystkich innych rzeczy, których poganie szukają. Oczywiście, niech Pan Bóg nam w tym wszystkim pomoże. Amen. Poganie to bez Boga tego szukają, ale my szukamy tego samego, tyle że z Panem Bogiem. Pan Bóg może mi pomóc. Pan Bóg może mi to dać. Pan Bóg jest źródłem tego wszystkiego dla mnie. Czego szukasz nade wszystko? Oczywiście, że Bóg może to wszystko dać. Oczywiście, że Bóg jest źródłem tego wszystkiego. Ale czym mamy tego szukać? Czy my mamy o to zabiegać? Czy to ma być sensem i treścią naszego życia? Jeśli tak jest, chybiamy Bożego celu. Naszym zadaniem, naszym powołaniem, naszym obowiązkiem jest szukać Boga, szukać jego chwały, jego woli. Jego Królestwa wpierw. I teraz pytanie, czy jeśli tego szukamy, to czy bierzemy pod uwagę, choćby w najmniejszym, najmniejszym stopniu, że czasami będzie się to działo inaczej, niż my sobie to wyobrażamy? Czy zakładamy, że to będzie tak i tak i tak i tak? I Pan Bóg zrobi dokładnie tak, jak my to rozumiemy. I dokładnie jak brat ten powiedział, i dokładnie jak brat tamten powiedział, i jak tamci napisali, i jak ten jeszcze opowiedział. tak? I Pan Bóg na pewno tak uczyni. Bo przecież taka jest Jego wola. I my znamy Jego wolę, i my znamy Jego drogi, i my znamy Jego myśli, i my wiemy, co i jak ma On uczynić. Ile w tym pychy, ile w tym zarozumiałości... Ile w tym ducha, który nie ma nic wspólnego z duchem Chrystusa, który modlił się w ogrodzie Getsemane i prosił Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli jest taka Twoja wola, to oddal ode mnie ten kielich, ale jeśli nie, niechaj będzie Twoja wola, nie moja. Dzisiaj chrześcijańscy, tak zwani chrześcijańscy nauczyciele i pisarze książek i zwiastuni twierdzą, że taka modlitwa jest przeklęta. Dosłownie. Modlitwa, niech będzie wola Twoja, jest modlitwą z piekła. Mam w tą książkę, mogę Wam pokazać te słowa. Takie słowa ludzie rozpowszechniają, takie książki sprzedają. To są ludzie wiary. Którzy mówią, że jeśli modlimy się taką modlitwą Nie moja wola, Panie, lecz Twoja Jeśli taka jest Twoja wola To jest modlitwa niewiary Jest to modlitwa spiekła. Zobaczcie, do jakiego bluźnierstwa dochodzimy I jakie rzeczy dzisiaj ludzie w kościele kupują I się tym zachwycają I nazywają to zwiastowaniem wiary chrześcijańskiej Jawne zaprzeczenie wzorca Który Pan Jezus Chrystus nam dał ale oni są tak przekonani o tym, że oni wiedzą, jaka jest wola Boża i oni z taką siłą przekonania chcą wierzyć i wyznawać, i wyznawać, aż się stanie to, w co wierzą. I wszystkim nam chcą powiedzieć, żebyśmy robili tak samo. Bo to jest wiara. To jest wiara, ale okultystyczna. To jest wiara, która działa. Okultyzm działa. Ale to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest wiara w Boga, który jest suwerennym Bogiem, który nie jest Bogiem do manipulacji dla człowieka, którego nie ważymy się manipulować, ale przed którym winniśmy drżeć i korzyć się i szukać Jego woli i poddać się tej woli, jaka by ona nie była. Apostoł Paweł w tym fragmencie z drugiego listu do Koryntian opisuje swoje Osobiste doświadczenie przemiany jego umysłu i odkrycia nowych pokładów Bożej mocy w swojej słabości. W jakich okolicznościach apostoł Paweł doświadcza olśnienia, że pełnia mocy Boga objawia się w ludzkiej słabości? Jak widzimy, apostoł Paweł Mając to doświadczenie ciernia, cokolwiek to znaczy, tego nikt nie wie. I ci, którzy wyjaśniają to, łudzą się, że wiedzą. Natomiast niektórzy znowu z pasją próbują to wyjaśnić tak, żeby pasowało do ich małej teologii. Ale tego nie wiemy, co to było. Wiemy tylko, że miał cierń. Co to znaczy cierń? Wiecie, co to jest cierń? To jest kolec. Wyobraźcie sobie wbicie kolca w bok. Co to znaczy? Każdy ruch ciągle cię boli, ciągle cię dźga. Cokolwiek próbujesz zrobić. Apostoł Paweł ma coś takiego w swoim życiu. Cokolwiek to jest, czy to jest choroba, czy to są jakieś inne sprawy, nie wiemy. Cokolwiek to było, apostoł Paweł modli się, żeby Bóg go z tego wyratował. To jest normalne. Przychodzi ci, ktoś ci wbija cierń w bok i nie możesz sam go wyrwać, to szukasz pomocy. I apostoł Paweł szukał pomocy u Boga. Modlił się, trzy razy prosił Boga, tak jak Chrystus w Getsemane trzy razy prosił Ojca, aby odsunął kielich. Apostoł Paweł trzy razy prosił Boga, aby Bóg usunął ten bolesny cierń z jego ciała. Paweł mówi, że jest to posłaniec szatana, który go policzkuje. Co, co oznacza policzkowanie? Wyobraźcie sobie, że ktoś z was podszedł do mnie i zacząłby mnie tu policzkować. Co by to oznaczało? Coś, co budzi jakieś nasze zażenowanie. Osoba, która zostaje spoliczkowana publicznie, jest zhańbiona, jest w jakiś sposób poniżona. Robi się jej przykrość, która powoduje, że inni patrzą na niego z jakimś zażenowaniem. A więc to było coś takiego. To było tego typu doświadczenie, które nie tylko było bolesne, ale które było upokarzające. Wyobraźcie sobie, że apostoł Paweł po tylu biczowaniach, które przeszedł, po tylu rozbiciach się na statku nie miał połowy zębów. Miał powybijane zęby. A może miał tylko kilka. I teraz jak on mówił, ślina czasami mu wylatywała z ust, seplenił. Patrzcie, co to za każda dzieja? Tamci super apostołowie, z piękną dykcją, z wszystkimi zębami, jak się uśmiechną, to aż błyszczy. A ten po tych wszystkich przejściach, trzęsący się może, drżący, pełen blizn, z pokiereszowaną twarzą, może z oczyma, które ciekły, tak jak wydaje się, że miał jakieś problemy z oczami, bo ktoś za niego pisał listy, jak coś napisał sam, to wielkimi literami. Może jakaś ropa mu z oczu ciekła. Wyobraźcie sobie takiego człowieka. Nieprzyjemnie takiego słuchać, nieprzyjemnie na takiego patrzeć. Cokolwiek to było, nie wiemy co to było Ale było to coś, co było uwłaczające Ludzie patrzyli na niego I Paweł, to w ogóle nie ma żadnej prezencji Jak coś napisze, to tak Mówią, jeszcze to jego listy Z daleka, jak go nie widać, wiecie jak listy przyśle, Faktycznie, mocne listy ma Ale mówi, jego mowa, jego wygląd lichy To wprost jest napisane, tak? Jego mowa i wygląd lichy blejaki, Nie miał prezencji nie był muskularnym kaznodzieją, pięknie fryzurka, garniturek. Nic z tych rzeczy. Miał ciernie, posłaniec szatana, który go policzkował. I Paweł bolał na tym. Myślał sobie, Boże, jakbyś to zabrał, jakbyś to usunął, jakbyś to uleczył, jakbyś coś z tym zrobił, to mógłbym ci lepiej służyć, to, to byłbym bardziej owocny. Tak mu się wydawało. I komuż nas tak się nie wydaje. Boże, gdybyś tylko rozwiązał te moje finansowe problemy Boże, gdybyś tylko uleczył mnie z tej choroby Boże, gdybyś pomógł mi tylko w rodzinie Boże, gdyby tylko te sprawy się jakoś tam z Twoją łaską, z Twoją pomocą rozwiązały O, wtedy bym Ci służył, o, wtedy bym mógł być bardziej użyteczny Wtedy nie martwiłbym się, prawda? Tak myślimy I większość z nas tak myśli, tak podchodzimy do rzeczy Nie chcemy słabości nie chcemy tych problemów, nie chcemy tych rzeczy. Boże, Ty masz moc, Ty jesteś Wszechmogącym Bogiem, Ty jedno słowo wypowiadasz i już jest rozwiązane. Cóż tu dla Ciebie? Gratka, tylko zrób to dla mnie, a będzie dobrze. Apostoł Paweł też tak myślał i się o to modlił, i prosił Boga. A co Bóg mu odpowiedział? Masz rację, Pawełku, tak, zawsze chcę, żebyś, żebyście nie cierpieli, żebyście się nie męczyli, żeby wam było dobrze, Tak. Tak Bóg mu odpowiedział? W liście do Galacjan, na chwilę tylko, spójrzmy do listu do Galacjan, do szóstego rozdziału. W 17 wierszu apostoł Paweł pisze takie słowa. Niechaj mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty jezusowe noszę na swoim ciele. Apostoł Paweł był prawdziwym stygmatykiem. Nie takim katolickim stygmatykiem z zawiniętymi rękami, pod którymi jakaś coś tam niby cieknie, a potem jak już, go, jak już umarł i rozwinęli mu, to nic nie było. Nie takim stygmatykiem, ale był człowiekiem, który nosił na swoim ciele stygmaty jezusowe. Co to znaczy stygmaty? To nie znaczy cieknące rany, absolutnie. Greckie słowo stigmat oznacza wytatuowany znak albo znamie wypalone gorącym żelazem. Zwierzęta cechuje się gorącym żelazem. Literę czy jakiś symbol na nich się zaznacza, żeby wiedzieć, że to są zwierzęta należące do danego człowieka. I w tamtych czasach powszechnym było cechowanie zwierząt i cechowanie niewolników. Niewolnicy byli cechowani gorącym żelazem albo tatuowani. Czasami cechowano także żołnierzy, i więźniów, przestępców, żeby wszyscy wiedzieli, że ten to był złodziej. Wycechowali mu w takim miejscu, że nie poszli, od razu wiedzieli, a trzeba na niego uważać. To, był, to Ten człowiek kradł. Czasami wyznawcy pogańskich bóstw tatuowali się, czy też wypalali na swym ciele znamiona swoich bożków. Apostoł Paweł nie wytatuował się, ani nie wypalił sobie na ciele jakiś znamion Chrystusa Pana. Ale najprawdopodobniej mówi o swoich bliznach, które pokrywały Jego ciało po licznych chłostach i wypadkach które były Jego udziałem w służbie Panu Jezusowi cofnijmy się do drugiego listu do Koryntian i jeden rozdział wcześniej, w jedenastym rozdziale apostoł Paweł wymienia tylko niektóre z rzeczy które przeszedł służąc Chrystusowi Zobaczmy, jaka to jest lista. Jedenasty rozdział od dwudziestego trzeciego wiersza porównuje siebie właśnie z tymi superapostołami. Mówi, oni są sługami Chrystusa? Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie od śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego. 195 batów. Wyobrażacie sobie, co ten człowiek wycierpiał dla Chrystusa w więzieniach? Jeszcze trzy razy był przez Rzymian, dalej mówi, chłostany. Ten człowiek miał na swoim ciele mnóstwo znaków przynależności do Chrystusa. Jego ciało było zorane przez te wszystkie rzeczy, które przeszedł. Raz był kamienowany, jak dalej mówi. Trzy razy rozbił się z nim okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, w trudzie i znoju. Często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu. Często w postach, w zimnie. I na gości. To jest Boży Apostoł. To jest dla mnie człowiek, którego jestem gotów słuchać i którego stóp chce się uczyć. Ale nie ci superapostołowie dzisiaj, którzy mieszkają w willach po 16 tysięcy metrów kwadratowych. Ostatnio słuchałem wywiadu z takim jednym: mężem wiary. Przecież on nie będzie mieszkał w mieszkaniu, w którym jest 1600 metrów. On musi mieć dom, w którym jest 16 tysięcy metrów musi mieć swój prywatny samolot za 200 milionów. Bo przecież on służy Panu. Przecież on nie będzie na lotnisku stał w kolejce. On ma tyle spotkań, wszędzie musi latać, że on musi mieć swój prywatny samolot. Ale to jest sługa Boży. Ho, ho, i to jaki? Jak gdzieś wychodzi, to ma obstawę wokół siebie. Nie zbliżysz się do niego. Ma chłopaków z pistoletami. Tacy to są dzisiaj mężowie Boży. Wielcy słudzy, którzy czynią cuda. Którzy uzdrawiają chorych którzy wskrzeszają z martwych, gdzie tylko nie pójdą, tu i tam, tylko nikt tego nie widział. Ale to się rzekomo dzieje. Proroctwa wypowiadają. O, ho, ho, jakie proroctwa. Stek kłamstw, stek baśni. Ale ludzie się tym hajcują, ludzie się tym karmią, ludzie dają się zwodzić i zwodzą innych fałszywą nauką. To jest prawdziwa apostolska służba. To są stygmaty, to są znaki przynależności do Jezusa. Takie rzeczy. Po Paweł miał takie świadectwo. Jakże to nie przystaje do dzisiejszego modelu męża Bożego. Wyobrażacie sobie, jakie to ślady pozostawiło w jego ciele? Czy myślicie, że on po prostu wstawał, otrząsał się jak kaczka po wyjściu z jeziora i szedł dalej, nic nie było? Kiedy go ukamienowali tak, że myśleli, że on jest martwy, cały zbroczony krwią, stracił przytomność... Czy myślicie, że to nie pozostawiło żadnego śladu na Jego ciele, na Jego psychice? Te liczne, bolesne doświadczenia z pewnością pozostawiły trwałe ślady, blizny, uszczerbki na zdrowiu i fizyczne niedomagania. To był Jego znak przynależności do Chrystusa. Ale przecież, zgodnie z powszechnym dzisiaj przekonaniem, Bóg z pewnością uzdrowi wszelką chorobę, zniweluje wszelkie dolegliwości, Umożliwi swojemu wiernemu słudze owocną służbę bez konieczności znoszenia takich niedogodności i ograniczeń. Amen? Amen! Amen! Halleluja! Wielu ludzi tak by wrzasnęło. Wy coś cicho siedzicie, bo już mieliście inny wstęp. Ale gdyby przyjechał tu taki krzykacz i by wam opowiadał o swoich rzeczach, to może kto by krzyknął amen i halleluja. Tak jak widzieliśmy, sam Paweł prosił Boga o usunięcie tego bolesnego cierpienia. On nie był człowiekiem, któremu to sprawiało przyjemność. On nie był masochistą, który mówi, lejcie mnie, lejcie, no więcej, więcej, o, ale fajnie. I się chlubił, i się cieszył, i, i się radował. Wiecie, niektórzy tak sobie wyobrażają jakiś absurd. Czytamy o apostołach w dziejach apostolskich, którzy zostali wychłostani. I co? Czytamy, że odeszli sprzed Rady Najwyższej, radując się i weseląc. Niektórzy biorą to i myślą sobie, że im to chyba przyjemność sprawiało, kiedy ich chłostano. Nie, oni cierpieli tak, jak my byśmy cierpieli. To ich bolało tak, jakby nas bolało. Ale oni nie mieli oczu zwróconych na przyjemność. Nie mieli swoich oczu zwróconych na życie wygodne i przyjemne i radosne. Ale mieli zwrócone oczy na Chrystusa. I z tego powodu cieszyli się, że zostali uznani za godnych, aby cierpieć dla Chrystusa. Cierpieć! Oni cierpieli! To nie było przyjemne. Oni cierpieli. Ale to sobie poczytywali za chlubę. Sam Paweł, kiedy miał ten problem, cokolwiek to było, trzy razy prosił, aby Bóg usunął to bolesne cierpienie, aby przepędził tego posłańca szatana, który go policzkował. I to zobaczcie, nie raz, nie dwa, ale trzy razy się modlił, trzy razy prosił Boga. I znowu, czy Bóg zgodnie z powszechnym dziś przekonaniem nie powinien był przychylić się do Jego prośby? Jeśli Go kocha naprawdę? Jeśli to jest Jego dobry sługa? Czy nie powinien się przychylić? No przecież to logiczne, że powinien się przychylić, nie? Jakie to proste i logiczne. Ci dzisiejsi kaznodzieje posługują się taką właśnie prostą logiką. Oni są tak logiczni. No jeśli Bóg cię kocha, jeśli jest twoim ojcem, tatusiem kochanym, to na pewno ci to da, go prosisz. Tatuś nie odmówi swojemu dziecku prawda, dobrej rzeczy, tylko o jakiej dobrej rzeczy mówimy. Moje dzieci wiedzą, że ja nieraz im odmawiam dobrych w ich mniemaniu rzeczy. Tata, kup mi gumę, tata, kup mi loda, tata, kup mi cukierki, tata, kup mi to, tata, kup mi tamto. I ja, ja nie odmawiam dlatego, że ich nie kocham, ale dlatego, że szkoda mi ich zębów, szkoda mi ich zdrowia. Oni bez mojego kupowania się faszerują. To jeszcze ja mam się do tego dokładać. Ale czy to znaczy, że ich nie kocham? Jeśli mówię: zjedz brokuła, zjedz marchewkę, zjedz jabłuszko, chcę czegoś lepszego. Oni mogą tego dzisiaj nie rozumieć, coraz lepiej rozumieją, ale czasami jest problem. Tak jak i my często nie rozumiemy, co jest dla nas dobre. Po trzeciej prośbie Bóg powiedział do Pawła nie, nie usunę przysparzającego Ci bólu ciernia, ale zrobię coś lepszego. Dam Ci obfitość mojej łaski, która zupełnie Ci wystarczy. Więcej, objawię, pełnie mojej mocy w Twojej słabości. Czy to jest logiczne? Czy to jest możliwe? Wielu dzisiaj drwi z takiego rozwiązania i nazywa to niewiarą, negatywnym myśleniem. I zupełnie niebiblijnym podejściem. I udowadniają innymi wersetami, że objawienie się mocy Boga w naszej słabości jest niepotrzebne, nielogiczne, bezużyteczne. Szarlatani, handlarze Słowa Bożego. Apostoł Paweł ufał jednak Bogu, który we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy go miłują. We wszystkim to nie znaczy tylko w dobrym, to nie znaczy tylko w przyjemnym, to nie znaczy tylko w pozytywnym. We wszystkim. On uwierzył w możliwość wykorzystania jego słabości dla wyższego Bożego celu. Nie myślał o sobie, że jest człowiekiem, który nie może się wzbić w pychę, ale widział swoją słabość. Wielu z nas jest ślepych na nasze słabości. Wielu z nas jest ślepych na braki naszego charakteru, na braki w naszej wierze. I nam się wydaje, że Pan Bóg już nie potrzebuje nas szkolić, nie potrzebuje nas już doświadczać, nie potrzebuje nas przeprowadzać przez ogień. Jesteśmy ślepi. Apostoł Paweł nie był ślepy. Widział podnoszącą się w jego sercu pychę z powodu wielkich objawień i mówi, został wbity cień, aby mnie strzec, aby mnie chronić przed tą pychą z powodu tych wielkich objawień, które miałem. I więcej, Bóg obiecał objawić swoją moc w mojej słabości, a więc mówi, jeśli Boża moc się objawi w mojej słabości, to ja się będę z tego cieszył, to ja się będę z tego radował, to ja się będę z tego weselił. Nie będę narzekał, nie będę biadał, nie będę szukał ucieczki, nie będę się już więcej o to modlił, nie będę pozytywnie wyznawał, aż to zniknie, ale zaakceptuję to. Apostoł Paweł uczy nas wiary, która nie skupia się na nas samych. Bracia i siostry, wielu ludzi dzisiaj takiej właśnie wiary uczy. Uczy wiary, która się skupia na Tobie, na Twoich potrzebach, na Twoich pragnieniach, na tym, co Ty chciałbyś. Apostoł Paweł uczy nas wiary, która nie skupia się na nas samych, na naszym zadowoleniu, na naszym zaspokojeniu, na naszym powodzeniu. nie. Prawdziwa, biblijna, chrześcijańska wiara skupia się na Bogu i na Jego chwale i na Jego celu. Amen? Amen, amen, tak. Tutaj powinniśmy huknąć jak petarda. Jaki jest Boży cel dla naszego życia? Zdrowie? Powodzenie? Bogactwo? Wygoda? zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb i pragnień? Czy taki jest Boży cel dla nas w Jezusie Chrystusie? Nigdzie się nie doczytałem tego, chyba że w tych książkach tych zwodzicieli. Tam tak piszą. Tam się doczytałem, ale nie w Biblii. Przeczytajmy kilka wierszy, które wyraźnie nam mówią, jaka jest wola Boża wobec nas w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział i wiersz trzeci. Taka jest bowiem wola Boża, czarno na białym. Uświęcenie Wasze. Amen? Słabo. Amen? Amen, tak. Nauczmy się. Jak trzeba, to trzeba. Tak, nie byle jaki, byle gdzie i dać się nakręcić, ale jak coś słowo Boże mówi, to mówimy tak i amen. Taka jest wola Boża. Uświęcenie nasze, to jest Jego wola. Pierwszy Tesaloniczan 5:18. We wszystkim, we wszystkim, w każdej sytuacji, co? Dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Dziękczynienie w każdej sytuacji, w każdym położeniu. W jakim położeniu byli te saloniczanie? W wielkim ubóstwie, w wielkim cierpieniu, w prześladowaniach. To jest wyraźne z tego listu. A Paweł mówi w każdej sytuacji, co? Dziękujcie, bądźcie wdzięczni za to, co macie w Jezusie Chrystusie. Taka jest bowiem wola Boża wobec was. Nasza wdzięczność Za to, co mamy w Jezusie Chrystusie Bez względu na to, co tutaj tracimy Bez względu na to, co tutaj się dzieje Wolą Bożą jest nasze dziękczynienie Pierwszy list Piotra, drugi rozdział Od czternastego wiersza Albowiem taka jest wola Boża Abyście dobrze czyniąc Zamykali usta niewiedzy ludzi głupich Taka jest wola Boża wobec nas Żebyśmy dobrze postępowali Dobrze czynili i zamykali usta ludzi, którzy są głupi, jako wolni, a nie jako ci, którzy używają wolności za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. To jest wola Boża. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, uważnie posłuchajmy tego, lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Czy myślisz, że będą cię chwalić i dziękować ci? i gratulować, i przypinać ci ordery i w mieście cię zaproszą do prezydenta miasta, żeby ci przypiąć order najlepszego obywatela za to, że będziesz dobrze czynił? Nie, czasami będziesz cierpiał z tego powodu, że dobrze uczynisz. Czasami ci naplują w twarz i cię obrzucą oszczerstwami, że ważyłeś się zrobić to czy tamto. Czasami cię poturbują. Ale Piotr mówi, taka jest czasami wola Boża. Czasami taka jest wola Boża, żebyśmy cierpieli z powodu sprawiedliwości, robiąc to, co dobre i to, co słuszne. I ostatni fragment z listu do Efezjan, czwartego rozdziału. Czytamy o Panu Jezusie Chrystusie, który ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami. Czwarty rozdział listu do Efezjan od jedenastego wiersza. Po co to zrobił? Po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Myślicie, że tego dzisiaj nie musimy się strzec? Że tego dzisiaj nie ma? Tego jest pełno, tak jak było wtedy, tak i dzisiaj Tak jak wtedy wyszło na świat wielu antychrystów Tak i dzisiaj jest wielu antychrystów, którzy dla forsy wykorzystują naiwnych Dla brudnego zysku Ludzie spaczeni na umyśle Których sumienia są totalnie zatwardzone Którzy wam będą piękne słowa mówić I będą wam obiecywać złote góry, żeby was oskubać żebyście byli ich naśladowcami, żebyście szerzyli ich naukę, aby oni mogli swoje kieszenie napychać. Oszustwo, podstęp, bezdroża błędu. Mówi, nie, musimy być dojrzali w Chrystusie, byśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. To są Boże cele. To są Boże cele dla nas. Uświęcenie. Sprawiedliwe postępowanie, życie godne Ewangelii, cierpienie dla sprawiedliwości, wzrastanie pod każdym względem w Chrystusa. To jest jasno przedstawiona nam Boża wola dla nas w Jezusie Chrystusie. Jeśli nasze cele, nasze ludzkie cele, bycia zdrowym, mieszkania sobie w ciepłym domku, dobra praca, spokój w rodzinie, jeśli te nasze cele pokrywają się z Bożymi celami, a czasami tak jest, ja nie mówię, że nie. Jeżeli tak jest, to Bóg w odpowiedzi na nasze modlitwy udzieli nam wszystkiego, co zbliży nas do tych celów i pozbawi wszystkiego, co jest przeszkodą w ich osiągnięciu. Jeśli materialne powodzenie czy uzdrowienie ciała zbliży nas do realizacji Bożych celów, to Bóg udzieli nam wszelkiego dobra i uzdrowi nasze ciało ku swojej chwale. Jestem głęboko o tym przekonany. Ale czy tak jest zawsze? Myślę, że to są wyjątki. To są wyjątkowe sytuacje, kiedy tak jest. Jeśli zaś niepowodzenie, cierpienie, choroba, słabość ciała czy umysłu pomoże nam stać przed Bogiem w pokorze, w oczekiwaniu na Jego łaskę i to pomoże nam dotrzeć do Bożego celu, to czy nie będziemy za to dziękować? Czy nie będziemy z wdzięcznością Go za to chwalić? Jeśli Bóg udzieli nam niezbędnej łaski, aby nie tylko znieść ból i wszelkie niedogodności, ale więcej, wykorzystać je w procesie naszego uświęcenia, upodobnienia nas do Pana Jezusa Chrystusa i uwielbienia Boga, to czy będziemy sądzić, że Bóg nas nie wysłuchał? Czy Bóg nie wysłuchał tej trzykrotnej prośby apostoła Pawła o usunięcie ciernia z jego ciała? Usłuchał czy nie usłuchał? Bóg usłuchał go i nawet mu odpowiedział. Choć Boża odpowiedź całkowicie różniła się od Pawłowych oczekiwań i nadziei. Czy apostoł Paweł nadal się modlił? Czy nadal mocno wierzył i pozytywnie wyznawał? Że Bóg zawsze daje ulgę, że Bóg zawsze uzdrawia, że Bóg zawsze usuwa przyczynę ludzkiego cierpienia. Nie. Paweł ufał Bogu do tego stopnia, że nie tylko przyjął, odmowną odpowiedź i to nie ze zwieszoną głową i bezsilną rezygnacją, ale ze świętym entuzjazmem totalnie zmienił swój własny stosunek do dokuczającego mu ciernia i wszelkich innych niedogodności i słabości. Tak jak czytaliśmy, apostoł Paweł mówi w dziewiątym wierszu najchętniej, to znaczy z wielką radością, z wielką radością będę się chlubić Słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie i znowu to słowo tutaj oznacza akceptuję, aprobuję, znajduję radość w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Dlaczego? Po co? Dlatego, że to wszystko jest dla Chrystusa. Dlatego, że to wszystko ma służyć temu, żeby Chrystusowa wola w Jego życiu się objawiła. I Paweł mówi, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest logiczne? Co to za logika? To Boża logika. To Boży paradoks. Czy taki sposób myślenia jest dla nas w ogóle do przyjęcia? Czy mamy tak przeprane mózgi, duchem tego świata, cielesną porządliwością, że te słowa padają jak ziarno na skałę. I słuchamy ich, wydaje się, że mamy otwarte oczy, ale to słowo w ogóle nie, nie wpada głęboko w serca. Oby tak nie było. Obyśmy nie byli tak zatwardzeni przez oszustwo grzechu, żeby to słowo nas nie zmieniło. Czy potrafimy radować się i ochotnie akceptować, Nasze słabości, zniewagi, niezaspokojone potrzeby, uciski, wszelkie bolesne doświadczenia. Czy my z wdzięcznością przyjmujemy je z ręki Bożej? Czy tylko śpiewamy o tym? Jest parę pieśni, w których o tym śpiewamy, ale pytanie jest, czy my w poniedziałek, we wtorek, w środę, we wszystkim się radujemy. Czy tylko w tym, co jest silne Tylko w tym, co z sukcesem jest Tylko w tym, co jest powodzeniem W tym się cieszymy O, dzięki, dzięki, dzięki, Panie Ale w tym wszystkim innym Klapa Oj, oj, oj, oj, oj Czy potrafimy się radować I ochotnie akceptować te rzeczy? To jest odpowiedź Jeżeli mamy na celu Nasze powodzenie Nasze zyski Wtedy nie będziemy się z tego nigdy radować. Ale jeśli mamy na celu chwałę Boga, jeśli mamy na celu Chrystusa i naszą pełnię w Nim, aby wypełnić Jego wolę, aby upodobnić się do Niego, aby Jego uczcić, nasze życie będzie pełne radości w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach. Tak jak apostoł Paweł powiedział, czy jestem głodny, czy jestem najedzony, czy mam dostatek, czy, czy mam ubóstwo. Mówi, o moim życiu nawet mówić nie warto, żebym tylko Jego zyskał. Żebym tylko Jego zyskał, żeby tylko znaleźć się w Nim, żeby z Nim cierpieć, aby też z Nim być uwielbiony. To jest myślenie przemienionego człowieka. To jest myślenie odrodzonego z ducha człowieka, który nie żyje według ciała, ale który jest prowadzony przez Ducha Bożego. Żeby zyskać Chrystusa, żeby znaleźć się w Nim, żeby uczestniczyć w Jego cierpieniach i tym samym mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. To jest myślenie nowego człowieka. A wielu ludzi żyje tak, jakby nie było zmartwychwstania. Wielu ludzi żyje tak, jakby wszystko, co mamy, to tutaj, dzisiaj i teraz Paweł mówi, jesteśmy najbardziej pożałowania godni, jeśli tak myślimy. W czym jest problem? W czym jest problem dzisiejszego ewangelicznego chrześcijaństwa, które coraz bardziej stacza się od biblijnego wzorca chrześcijańskiego? Myślę, że jednym z wielkich podstawowych problemów są ludzkie próby sprowadzenia Bożego działania do jednej zawsze słusznej metody. Próby udowodniania, że ta czy ta metoda jest zawsze prawdziwa. Nie ma wyjątków. To powoduje, że rodzi się tak wiele iluzji, które dyskredytują fakt Bożego działania w naszym życiu w różne sposoby. Takie myślenie i takie nauczanie rodzi się z faktu, Ludzkiego pożądania własnego dobra, własnej wygody, szukania własnych celów i ostatecznie własnej chwały. Gdybyśmy nade wszystko szukali woli Boga, Jego chwały, i realizacji Jego celów To wierzylibyśmy Zgodnie z Bożym Słowem Że Bóg prawdziwie Współdziała ku Dobremu Z tymi, którzy Go miłują We wszystkim Czasem uzdrawia A czasem nie uzdrawia Czasem zaopatruje A czasem pozwala cierpieć głód Czasem ratuje od miecza Jak widzieliśmy ostatnio a czasami pozwala Jego wiernym sługom obciąć głowę. I to nie jest loteria, to nie jest dzieło przypadku, ale wszechmogący Bóg, który suwerennie sprawuje swoją władzę, realizując swoją doskonałą wolę. Biblijna wiara nie polega na wmawianiu w siebie pewności, że coś się stanie tak, jak my tego chcemy. Ale ufanie, że Bóg zrobi to, co On chce, to, co Jemu będzie się podobać, się stanie i to, co będzie słuszne w ostatecznym rozrachunku, to, co przyczynia się do realizacji Jego doskonałych zamysłów. Boże cuda, które Bóg czyni, On jest Bogiem cudów. Boże cuda mają na celu uwielbienie Boga. Ale w takiej samej mierze Bóg może być uwielbiony, powstrzymując swoją wszechmogącą rękę w imię wyższych racji, jak to widzieliśmy ostatnio. Masa ludzi, która fanatycznie oczekuje cudu, który nigdy nie nastąpi, zostanie głęboko zraniona i rozczarowana. Zachowaliby wiarę, gdyby dostrzegli, że Bóg nie zajmuje jednego, niezmiennego, stałego stanowiska wobec ludzkiego cierpienia, ale działa na różnorakie sposoby. Czasami uzdrawia, wyzwala z niemocy, ale jakże często tego nie czyni. Zamiast tego daje nam siłę do chwalebnego wykorzystania naszej niemocy do wyższych celów do objawienia się Jego łaski i Jego mocy pośród naszej słabości. W każdym przypadku istnieje chwalebna droga. Czasami jest to droga ratunku i wyzwolenia z cierpienia. Czasami udzielenia Bożej siły i cudownej wytrwałości w pośród trwającego doświadczenia. Ważniejsze jest, byśmy zachowali wiarę niż zachowali cokolwiek innego, co sobie cenimy na tej ziemi. Zdrowie za wszelką cenę? Nie. Powodzenie za wszelką cenę? Nie. Sukces w biznesie, w kościele, gdziekolwiek indziej za wszelką cenę? Nie. Ale wiara, zachować wiarę, za wszelką cenę. Tak. Z nietkniętą wiarą, nawet bez uzdrowienia, bez pieniędzy, bez rodziny, bez pracy, możemy uwielbić Boga. Możemy wejść do Królestwa Bożego. Możemy służyć Bogu, który udzieli nam wystarczającej łaski, aby w naszej słabości objawiła się Jego moc. Więcej. Z Bożą łaską Możemy wykorzystać naszą niemoc do wyższych Bożych celów. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie Boże nasz, jakże potrzebujemy Twojego światła, jakże potrzebujemy Twojej nauki, jakże potrzebujemy Twojej logiki, jakże ten świat głosi inną wieść, i jakże wielu w Kościele podchwytuje głos nie płynący z Twojego Słowa, ale głos płynący z ludzkiej porządliwości. Panie, modlimy się, by nasze serca nie były zwiedzione, byśmy nie dali się uwieść tym, którzy nie są Twoimi apostołami, ale są aniołami ciemności, przeobleczonymi w szatę światłości, którzy kłamliwie nauczają tego, czego Twoje Słowo nie naucza, nie prowadzą do prawdziwej pobożności, która jest z wiary, nie prowadzą do poprzestawania na małym, na wdzięczności radowaniu się w Tobie, we wszystkim, przyjmowania Twojego zrządzenia z wdzięcznością, z uwielbieniem. Prosimy, kochany Panie, niechaj Twe Słowo przemienia nasze myślenie, abyśmy nie byli w gronie tych, którzy chlubią się ze swoich mocnych stron, ale byśmy nauczyli się chlubić naszych słabości, mówiąc o Twojej mocy, która się w nich objawia. Panie, nie pozwól nam być ślepymi na nasze potrzeby, abyśmy widzieli naszą słabość, nasze braki i wielką potrzebę Twojej pracy w nas. Ognia doświadczeń, które oczyści nas z wszelkiego żużlu, z wszelkich jeszcze złych domieszek które uczyni naszą wiarę jako złoto w ogniu wypróbowane. Abyśmy w tym dniu, gdy, Panie, Ty się objawisz w swojej chwale, abyśmy i my objawili się razem z Tobą. Amen.